Dziękuję. Mam na imię ja Marian, jestem alkoholikiem, tylko kontrolnie. Słychać mnie? Halo? Głośno Nie? i wyraźnie. Bardzo dobrze. Um, dziękuję za zaproszenie, dziękuję Michałowi za zaproszenie. Um, no jak, jak zwykle, przygotowując się do, do spikerki, miałem okazję znowu trochę sobie pomyśleć o, o, o swojej drodze przez życie, o moim życiu w morzu alkoholu i o tych 10 latach we wspólnocie, bo mi teraz 10 lat minęło. Następnie o sobie parę słów. Mam 70 lat, mam sponsora, systematycznie chodzę na meetingi. mam służbę w grupie. Ech, tak pokrótce. Moja droga to przez to morze alkoholu zaczęła się no, mniej więcej w 18, 18 lat dnia, jak, jak już uznałem, że mogę legalnie, bo tam wcześniej, do tam ze dwa razy piłem jakieś wino. No i stopniowo coraz głębiej w tę chorobę ruszyłem. Tak mniej więcej 10 lat to trwało takie elegancko, nikt nic nie widział. Zresztą do tej pory pewnie nikt mnie nie nazwał alkoholikiem, a może tak zakończę, mimo tych 40 lat doświadczeń. Nawet żeśmy z żoną ostatnio rozmawiali na ten temat, że, że przecież nikt nigdy mnie nie nazwał alkoholikiem. Po tych 10 latach był już kolejny etap już takiego uzależniania się coraz większego, nie? Coraz głębiej uzależnienie. To się oczywiście przekładało na życie rodzinne, na, na nas, nasze relacje w domu. No i ostatnie 15 lat to już taka rozpaczliwa walka. Już tych relacje to już była totalna wojna i, i walka o takie utrzymanie się na powierzchni. No przegrałem, no bo nie, nie mogło być inaczej, tak? Przepiłem wszystko, co było do przepicia. Czyli firmę dostałem bez pracy, bez, bez pieniędzy. I ostatnie pół roku, no to był taki jeden ciąg, jeden ciąg półroczny. No tam próbowałem oczywiście coś tam przerywać, ale to się, to się kończyło znowu kolejnym ciągiem. Praktycznie zmierzałem do śmierci, no to, to coraz bliżej byłem śmierci. Moje cześćwienie zaczęło się od tego, że poszedłem na terapię. Na terapię poszedłem, bo zapisał mnie syn, spytał się, czy pójdę, jak, jak mnie zapiszę. Powiedziałem, że pójdę. No i tak, tak się zaczęło. Tak się zaczęło na tej terapii, jakby, jak to powiedzieć, zazębiłem. To tam jeszcze chwileczkę, za chwilę opowiem troszeczkę więcej o tym, ale ja chcę tylko zakończyć ten wstęp. Ja wiem, że mniej więcej jak się skończył okres tej intensywnej terapii, kiedy zostało mi tylko indywidualne spotkanie raz w tygodniu, żaliłem się terapeucie, że mam za mało tych spotkań. Za mało jest spotkań z ludźmi, którzy wieją. No i on mi mówi to niech pan idzie na No do, do, do najbliższych, dał mi dostiskę. na najbliższy meeting miałem dosłownie 300 metrów. Szedłem przez 3 tygodnie. Tak? Co tydzień byłem bliżej. I wracałem. 100 metrów, 200 metrów. W końcu trafiłem na meeting po trzech tygodniach. No i tak, tak się zaczęła moja przygoda z, ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików i jak mówię, to już 10 lat trzymam się tej wspólnoty. Teraz już jakby zacznę, kończę wstęp zacznę od, od tym dwunastym kroku. Krok dwunasty w sumie składa się jakby z czterech takich części, tak, w samej jego treści. Przebudzenie duchowo, nie, to jest jedno, potem jest w rezultacie kroków, Niesienie posłania innym alkoholikom i stosowanie zasad we wszystkich naszych poczynaniach, czyli jakby na samym początku są kroki, tak? Przebudzenie duchowo w rezultacie tych kroków, nie? Na samym początku kroki. Ja miałem, tak się złożyło, nie wiem, szczęście, nieszczęście, taka była moja droga do wspólnoty. Tak się złożyło, że praktycznie pierwsze trzy kroki wykonałem na terapii, tak? Jak już trafiłem do tej poradni, jak dotarło do mnie, że jestem alkoholikiem, dotarło do mnie, że w żaden sposób nie jestem w stanie pić kontrolowanie, bo, bo to mi się nie udawało, żaden, już ta końcówka była potworna. No to wtedy miałem tylko jeden dylemat, czy w ogóle moje trzeźwienie ma sens, czy mi się opłaca? Ale tak się złożyło, że znalazłem cel. Cel był taki absurdalny, jak, jak dzisiaj próbuję go określić, to, to brzmi absurdalnie, ale wtedy było, to był cel mojego trzeźwienia i on mi wystarczył na ten pierwszy etap, żeby znaleźć tam, żeby polubić trzeźwe życie. Chodziło mi o to, żeby jak umrę, żeby pamięć o mnie przetrwała choć trochę. Nie? No ja myślę, kurczę, jak ja, no jak umrę, a już byłem bliski za się na śmierć, to, to żona przyjdzie na pogrzeb i tyle będzie pamięci o mnie, prawda? Wszyscy ci bliscy, u wszystkich miałem już po, poskreślane te moje wszystkie karty, przynajmniej tak o tym myślałem, to w sumie nie była prawda, jak się okazało, ale tak, tak o sobie myślałem, nie? Dzieci, schłapane papiery, u żony, schłapane papiery. No i nagle dotarło do mnie, że ów Wduków wam czystą kartę. No i postanowiłem trzeźwieć, dla, żeby być dobrym dziadkiem, nie? Jakby o to mi chodziło, żeby być dobrym dziadkiem, żeby oni mnie wspominali dobrze. Nie? I to, to w sumie był taki pierwszy moment, kiedy znalazłem cel tego trzeźwienia i tego się trzymałem, dopóki nie polubiłem już tego trzeźwego życia tak całkiem, ale to, to wtedy wystarczało. I teraz, jakby te pierwsze trzy kroki, jak mówię, miałem zrobiony na, na, na terapii, bo uznałem, że jestem alkoholikiem, uznałem, że sam sobie nie dam rady, uwierzyłem, że ci ludzie, którzy tam są, są w stanie mi pomóc i postanowiłem zrobić wszystko, żeby z tej pomocy skorzystać. Nie? Nie dyskutowałem, nie poddawałem żadnej tam wątpliwości, a może nie jestem, a może jeszcze mogę, no to już było jakby poza, poza mną, to miałem za sobą. Także te pierwsze trzy kroki, no to mogę tak powiedzieć, że zaiszczyłem, poza jednym takim fragmentem, który, na który trafiłem, jakby natknąłem się już we wspólnocie, czyli, który mówi o niekierowaniu w własnym życiem. No, i tutaj przez praktycznie przez dwa lata, dwa i pół roku się jakby sprzeczałem nie, z rzeczywistością. Jak to nie kieruję? No, to studia skończyły, wiem, żona, dzieci, no jakaś tam firma była, jeden samochód, drugi samochód. No, przecież coś tam w tym życiu mi wyszło, nie? Jak ja nie kieruję własnym życiem? I to takie było bardzo nie do przyjęcia. I w końcu trafiłem na rekolekcję dla alkoholików, i tam ksiądz zaczął tę rekolekcję od tego, że powiedział, że ci wszyscy, którzy nie planowali w swoim życiu, przyjścia na rekolekcje dla alkoholików mają dowód na to, że nie kierują swoim życiem. No i tu mnie trafił, nie? wiem, że kurde, na goś ma rację, nie? Nigdy nie planowałem, że trafię na takie rekolekcje. Nie kieruję swoim życiem. Był dowód, nie? Ale to jeszcze, jeszcze jakoś tam ciągle miałem wątpliwości. Po, po latach przyszło takie bolesne doświadczenie. Nagle zmarł mój syn tak zupełnie niespodziewanie i, i to mi uświadomiło, że nie kieruję życiem swoim. Nie kieruję swoim życiem, nie kieruję rezultatami tego życia. Nie wiem, co się stanie, nie znam ostatecznych rezultatów. Ja się mogę starać, mogę się przykładać mniej lub bardziej, ale ostateczne rezultaty nie zależą ode mnie. To jest dużo innych sił może na to wpływać. Nie? Więc to jakby to, to życie mi pokazało, że nie kieruję tym, tym moim życiem. Ja sobie mogę zaplanować, mogę zrealizować nawet wiele mniejszych czy większych kroków ale tak naprawdę ostateczne rezultaty nie zależą od nich. One gdzieś tam przyjdą. nie zależą. Potem jeszcze znalazłem też jakby inny dowód, nie bo patrzyłem na moich rodziców. Ostateczne rezultaty ich życia też nie zależą od nich. Nie zależały od nich. Nie? To, co oni jakby widzieli, efekty swojego wychowania, swoich dzieci, to, to, to nie, były, nie było to, co oni zaplanowali. tak? Rezultaty nie, co oni by chcieli. Rezultaty nie zależały od nich. I. Właściwie to był jeden z takich faktów takiej pobudki, tak? czyli pogodzenie się z faktem niekierowania własnym życiem. Jeden z ważniejszych kroków w moim bo Ja teraz już jakby potrafię mieć plany, ale jednocześnie robiąc plany od razu się godzę, że może z nich coś nie wyjść. Może się zdarzyć coś nieplanowanego i, i już, no i, i wszystko się zawali. Ja właściwie przypomniałem sobie, jakby myśląc o tej speakerce, że wiele temu już z tego korzystałem, ale to wtedy doty nie dotyczyło mnie i było mi jakby łatwo bo jak planowałem z moimi dziećmi wycieczki nieraz jakieś czy spacery po Krakowie, to i mówiłem, tak, pójdziemy w niedzielę na wycieczkę, o ile nie zajdą nieprzewidzianej okoliczności. Łatwo mi było to powiedzieć komuś, tak, jakby młodszemu. No, nie, nie, nie kojarzyłem tego, że, że to też było jakby zgoda na nie kierowanie, prawda? Zgoda na nie kierowanie. I, I w sumie jakby to streszczeniem właściwie całego programu, a dla mnie to jest modlitwa o o pogodę ducha, tak? Bo, bo to jest właśnie to, że zdarzają się rzeczy, użyć mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, tak? Abym nie tracił pogody ducha, jeśli zdarzą się rzeczy, których nie mogę zmienić. I, i jeszcze taka jedna, myślę, że takie niedawne moje odkrycie, że przez długi czas te to, to, to rzeczy, takie, których nie mogę zmienić, które mi się zdarzały w życiu, kojarzyły mi się tylko z przykrymi rzeczami, nie? To pamiętałem że niespodziewanie przyszło to, to, to, same złe rzeczy. A całkiem niedawno i to uświadomił mi przyjaciel, z którym tam rozmawiałem właśnie o tych zdarzeniach takich, które życie przynosi, i na które nie ma wpływu, całkiem niedawno uświadomił mi, że przecież życie też przynosi dobre rzeczy. Tylko, że ja je przyjmuję jako takie naturalne. One mi się należą i, i nie, nie czuję tego, że to przecież też są rzeczy, na które ja nie mam wpływu. Tak? Czy zdarza się coś dobrego? Jakaś dobra rzecz, dobra niespodzianka, dob coś dobrego się zdarzy, ja to przyjmę jako coś, co mi się należało, nie? A przecież to też nie zależy ode mnie, nie? Czyli życie przynosi i smutne, i dobre rzeczy, i jednej, i drugiej, i one nie zależą ode mnie, tak? Tylko no, te, te, te dobre nie wymagają tego, aby się z nimi godzić, właśnie tak, z automatu, tak? Natomiast dobrym takim przypomnieniem tego, też mi to przyjaciel powiedział, to jest to, żeby pamiętać we wdzięcznościach, tak? O wdzięcznościach w ogóle, tak? Jeżeli mam za co dziękować losowi w życiu, no to, to, to, to też, nie? Że za te dobre rzeczy, które się zdarzyły, za te... a jest tego sporo, mam za co. I to właściwie tyle na temat tych pierwszych trzech kroków, prawda? Krok czwarty, no to tutaj było już taka, taki obrazek mnie, tak? Cały obraz siebie. Na jednym obrazie, nie we fragmentach, nie, że w tym roku to, a w tym roku to, tej kobiecie tamto zrobiłem, a temu człowiekowi tamto, tylko cały taki na jednym obrazie zobaczyć siebie, tak? I krok czwarty pozwoli mi poznać i zaakceptować siebie, takim, jakim byłem, jakim jestem. I znowu to jest tak jak w tej modlitwie o pogodę ducha. W przeszłości nie da się zmienić. Ja ją mogę tylko zaakceptować, tak? Mogę się z nią tylko zgodzić. Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić i nie, nie zmienię niczego z mojej przeszłości. Tak mi wielu rzeczy żałuję. Mam, raz na jakiś czas się spotykam z ludźmi, którzy tam wypominają mi. A tak coś zrobiłeś, a to zrobiłeś, a wtedy to tak zrobiłeś. I to są przykre rzeczy, tak? to Teraz bym tego nie zrobił tak. I w ogóle bym czegoś takiego nie robił. Wstyd, przykrość, ale mówię tak, tak było, nie mogę tego zmienić. To jest prawda. Tak się zachowałem, tak zrobiłem w przeszłości, nie zmienię, nie ma, nie ma takiej możliwości. Zobaczyłem też y, obraz taki na no siebie od dzieciństwa, tak, obraz mojego domu rodzinnego, lata szkolne, tego, tego, takiego zastraszonego, przestraszonego maturzysta, który wyjeżdżał na studia. To były oczywiście momenty i trudne, przemoc fizyczna, były momenty piękne i wzruszające, no to też oczywiście było. Byli rodzice, którzy w sumie, a to dopiero musiałem sam najpierw o sobie pomyśleć, a dopiero potem o nich, tak, nie? Że oni też nosili w sobie to, co wynieśli ze swoich domów rodzinnych, tak? Wynieśli własne, na własnej skórze, tak? Przez sprawdzone modele wychowania, wynieśli to, z czego się, jakby, nie tyle nauczyli, co dostali od swoich rodziców, tak? Ich ojcowie też byli uzależnieni, więc to, to wszystko, no, no, po prostu byli jakby, uformowani w jakiś sposób, tak, tych swoich rodzinnych domach i nie mogli tego zmienić. Tak jak ja nie byłem w stanie zmienić tego, co wyniosłem z domu. To nie mając świadomości, że to tak działa. W każdym razie oni byli, byli pełni chęci i pełni przemocy, nie? I to tak, taka mieszanka, nie? I to musiałem zaakceptować. Tak było, tak? Tak było. To, to jest moja przeszłość, to jest mój dom rodzinny. Taki był. Tak było. Było wiele fajnych rzeczy, fajnych momentów, wiele śmiechu, wiele radości, ale też było wiele płaczu, wiele krzyków, wiele gruźb. I, i, to, I to wszystko było, tak? Nie, nie zmienię tego, nie, nie da się tego wypisać. To jest wypisane w mojej pamięci, na skórze też. I, i, I to wiele, no i zostaje znowu akceptacja, nie można tego zmienić, tak? Czyli krok czwarty to jest takie pogodzenie się z przeszłością, pogodzenie się z akceptowaniem jej, tak? Nie mogę tego zmienić, ta żadna złość, żadne tupanie nogami, żadne obrażanie się, nic nie zmieni. Żadna chwila z tamtej przeszłości się nie odmieni. Czyli znowu zostaje modlitwa o pogodę ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Krok piąty. W piątym kroku odkryłem istotę moich błędów. To był strach. Istotą, tak podstawą wszystkich moich błędów życiowych, tych moich zachowań był strach. Tak? On się zaczął od strachu przed ojcem, potem był strach przed nauczycielami, potem był strach przed pracą, przed szefem. Przed odpowiedzialnością, że ja się bałem podjąć najprostszą decyzję, gdzie gwoździa bić w ścianie, gdzie jak półkę przyciąć. Przecież w drobnych rzeczach się bałem, a co dopiero w jakichś tam poważniejszych rzeczach. Także, no, żyłem w strachu, tak, całe życie takie dorosłe, żyłem w strachu, tak. I, no i tyle, no, jak już poznałem, być jak poznałem ten strach, doszedłem, ja go poznałem jak przed podjęciem mojej ostatniej pracy. Przed samą emeryturą pracowałem przez 4 lata. I już wtedy pracowałem bez strachu. Tak? Już wiedziałem, że jak się staram, jak pracuję uczciwie, jak czegoś nie wiem, to się mogę zapytać i nic się nie zawali, jak ja się zapytam. Jak powiem, że nie wiem, jak coś zrobić, to po prostu albo się dowiem, albo mi powiedzą, jak to mam zrobić, albo mi powiedzą, że to zostawił, to ktoś inny zrobi. I, I to wszystko zadziałało. To była pierwsza moja praca, kiedy się nie bałem. To też niesamowite doświadczenie dla mnie. Tak? To była jakby druga wersja nieznanej mi wolności. Pierwszą to, to nieznaną wolnością to była wolność od alkoholu, od, od tego przymusu picia, a drugą nieznaną mi wolnością to jest wolność od strachu. Tak? Już dzisiaj się nie boję. Żyję bez strachu takiego, że ja się budzę rano i wiem, że coś mi nie wyjdzie. Tak? Ja się budzę rano i wiem, że będzie piękny dzień. Tak? Słońce świeci, będzie dobry dzień. To jest to, co, co mi przyniósł krok piąty. Kroki szósty i siódmy no to była praca nad wadami. Długo się z tym jakby borykałem. Nie mogłem tego zrozumieć. Jak to jest z tymi wadami, skoro przecież one mi są potrzebne? Jak ja będę żył bez manipulowania ludźmi, bez, bez kombinowania, bez takiego, że coś powiem nie do końca, gdzieś tam coś przekręcę i jakoś tam będzie inaczej? Bez ten, bo, wobec mnie już będzie coś inaczej. Jest strasznie, przecież to całe życie tak trwało. Nie? I w końcu gdzieś tam na mitingu wreszcie usłyszałem o tym, że, że moje wady powstały w domu, w którym one były mi potrzebne do przeżycia. I to mnie uderzyło mnie, że to jest tak, tak jasne i tak proste, kurczę, rzeczywiście. Przecież te wszystkie kombinacje, manipulacje były mi potrzebne w moim domu, one się tam zaczęły. Tam kombinowałem, tam zastraszałem mnie młodszy rodzeństwo, żeby nie powiedzieli ojcu czy matce, trzeba było ich zastraszyć. Tak? Trzeba było zakombinować tak, że zmanipulować babcie, mamy, żeby ojcu nie powiedziała, co tam nazwę, zbroiliśmy, albo czego nie zrobiliśmy, albo czego ja nie zrobiłem, nie? No bo, bo bicie, nie? Więc to wszystko pomagało przeżyć w domu, no i oczywiście przeniosłem to w dorosłe życie, kiedy już nie było to potrzebne, tak? Ale dopiero teraz, mając tak naprawdę 70 lat, zrozumiałem, że nie ma potrzeby, Nie, nie ma tego domu nie ma tych rodziców, nie ma tego ojca, którego się bałem, nie ma tej matki, nie ma babci. Nie ma się czego bać, te wady nie są mi do niczego potrzebne, żadna manipulacja, żaden strach. Nie grozi mi to, tak? a ciągle z tego korzystałem. I dzieci, tak się poczułem bezpiecznie w świecie po prostu, bezpiecznie. Jestem w tym świecie bezpieczny. Tak? Nie, nie ma tego zagrożenia, w którym żyłem całe lata i mogę się tych wad pozbyć. To mi niczym nie grozi. I to było jakby zrozumienie, cel, to wszystko się wyjaśniło, tak? Wady mi nie są do niczego potrzebne, świata, w którym były potrzebne, nie ma. Mogę z tego zrezygnować. No z zacząłem się tego pozbywać. Ja gdzieś tam się doczytałem, że celem tych wszystkich kroków jest osiągnięcie, to Bill pisze w tej swoim języku serca, jest osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej, tak? I też tam gdzieś jest napisane, że jakby człowiek dojrzały emocjonalnie nie tłumaczy swojego postępowania przy pomocy swoich wad. Nie mówi, mam tam bałagan w szafie, bo jestem bałaganiarzem. Spóźniam się na spotkania, bo, bo taki jestem. Przeklinam, bo taki jestem. Nie? Człowiek dojrzałem emocjonalnie tego nie używa. I ja przestałem po prostu się tłumaczyć w ten sposób. Tak? Jeśli coś zawalę, to mówię, tak, zawaliłem. Nie? A nie mówię, zawaliłem, bo taki jestem. Nie? To zawaliłem ja. Ja ponoszę odpowiedzialność za, za to, co robię, a nie a nie moje wady. No i to pomału, pomału ten świat się znowu prostuje, znowu jest lepiej. Krok dziewiąty, no bo tam, czyli rozliczenie z przeszłością, w sensie z ludźmi, których skrzywdziłem, to jest niekończąca się historia. Ja ciągle mam takie poczucie, ja najpierw się długo, długo, długo się zadręczałem takim poczciem winy wobec moich dzieci więc taki okropny, prześladował mnie taki okropny sen, że do, do mieszkania tu, gdzie mieszkamy, otwierają się drzwi i tak za drzwi wsuwa się tylko taka dziecięca rączka z karteczką, nie? I ta, na tej karteczce, ta, ta jakby, czy głos za drzwi mówi ojciec masz, to wszystko nam zrobiłeś, nie? I na tej karteczce to jest wypisane. Bardzo długo mnie to prześladowało i tak odbierało mi spokój. Z jednej strony wiedziałem, że nie mogę się tym zadręczać, z drugiej strony i trwało i trwało, i trwało, no, ale w końcu, w końcu jakoś sobie z tym poradziłem. Znalazłem na to jakby obejście, sposób, że sobie z tym poradziłem. No, ale w sumie zostaje to poczucie, tak? Marnowanych lat z tych pytań, na które nie odpowiedziałem, tych, tych, tych pijanych wywiadówek i różnych takich historii, które przecież się działy. Nie sposób tego załatwić jednym słowem czy jedną rozmową, więc to jakby ja to traktuję jako zadanie takie na całe życie. Starać się być pomocnym dla najbliższych, starać się pomagać. No, jakby, no to tak, no nic tu więcej nie wymyślę. To jest zadanie nie jednorazowe, tylko takie na długo. To jest na długo. Nie da, się, nie da się, tego załatwić. Ktoś dziewiąty, tak? Dziesiąty. Codzienny obrachunek moralny. Wiecie, tu jest właściwie sprawa prosta, bo to w sumie, tak jak wystarczy się obejrzeć za siebie za dzień i zobaczyć, zrobiłem coś głupiego, nie zrobiłem, odłożyłem coś co powinienem zrobić, bo to akurat taka wada też we mnie siedzi, czy nie, czy zrobiłem to co sobie zaplanowałem, czy zrobiłem rzeczy najważniejsze, które na dziś były najważniejsze, czy nie zrobiłem. No i w sumie jest tak, że jak się położę, to przed snem właściwie czuję, czy ja jestem w takim pogodnym nastroju, że niczego nie zawaliłem, nikomu nie dokuczyłem, czy jest coś takiego, że się odezwałem niepotrzebnie, że gdzieś tam wsadziłem szpilę bez powodu. Ciągle jeszcze we mnie jest taka złośliwość, taka a, bym to nazwał, dla sportu, bo ona mi nic nie przynosi, nie ona tylko jest takim sprawdzianem, że ciągle jeszcze potrafię dogryźć. A, a potrafię, naprawdę potrafię. Hmm. Więc to, jak, jak czuję właśnie taki niepokój, no to, to wiem, coś gdzieś przesadziłem, gdzieś zrobiłem coś niedobrego, komuś dokuczyłem. Ale tych, tych dni takich dobrych, takich spokojnych jest więcej. Naprawdę jestem spokojny, kładąc się spać. I to jest piękne uczucie, że, że nie zepsułem nikomu dnia i, i sobie też nie zepsułem. I to jest, to jest naprawdę piękne uczucie. Krok jedenasty, medytacja. Ja właściwie... Jakby odkryłem smak medytacji, tak? odkryłem medytację jako źródło spokoju. No, tak się jakoś tam w tej głowie porządkuje pomalutku. Był taki fajny okres, w zeszłym roku przez trzy miesiące wychodziłem na rano na długie spacery i to właśnie była taka forma medytacji, bo sobie mogłem dużo rzeczy przemyśleć, nie? znaleźć spokój, znaleźć cel, sens tego wszystkiego. Teraz przez tą pandemię trochę się to pozmieniało, ale staram się choć chwilę w ciągu dnia tak siąść i próbować się wyłączyć. To nie zawsze się daje wyłączyć, ale choć próbować, choć wyciszyć myśli, choć przestać biegać myślami, troszeczkę gdzieś tam odpocząć. Nie? Ja właściwie no, jakby podstawą tego mojego spokoju to jest to, że uświadomiłem sobie, że jestem tylko takim jednorazowym, krótkotrwałym zjawiskiem. Nie? Jak, jak to śpiewała, chyba Rodowicz to śpiewała, że drugi raz nie zaproszą nas wcale, tak nie żyje bal. Drugi raz nie zaproszę mnie wcale. Trzeba wykorzystać ten czas, który jest widany i nie, nie zmarnować go. Nie zostanie właściwie po mnie nic, tak? jak Tam gdzieś niemieckie przysłowie, bo to że ona jest germanicką, ona mi to kiedyś powiedziała, nie? że jest takie niemieckie przysłowie, że trumna nie ma kieszeni, nic nie zabiorę ze sobą. Też się zastanawiam teraz, co mi jest z tego potrzebne, co zgromadziłem. Tak? Patrzę na te książki, płyty, płyty z filmami, narzędzia. No, co mi z tego jest tak naprawdę potrzebne? I tak już na te książki patrzę, no kto przyjdzie do mnie, spyta się, czy mam taką książkę. Nikt nie przyjdzie. Ci młodzi wnuki, no to już szukają w internecie, albo czytają zupełnie inne książki. Nikt inny nie przyjdzie. Tak Jak oni nie przyjdą, to właściwie nikt inny nie przyjdzie. No tak pomału się wyzbywam. No. Wydaje książki, jakieś tam rzeczy, kasuje jakieś stare pamiątki, kasuje jakieś stare dokumenty, zdjęcia, bo to Poza mną, nikom, dla nikogo to nie jest, nie ma to żadnego znaczenia. Nie? Trzeba to pomału, się tego pozbywać, a z jakby z pełną świadomością, że no, ciągle jestem tym jednorazowym, krótkim epizodem tak, w życiu wszystkich w koło. w życiu wszystkich w koło. Bo to tak, tak właściwie to mi to uświadomił syn, jak jeden syn zmarł, drugi przejechał z Irlandii i... I tam żeśmy rozmawiali, no i on mówi do mojej żony: Mam, mówi, ale to jest lokalne zakłócenie, świat się tym nie przejmuje. To my płaczemy, my się przejmujemy, ale dla świata to jest lokalne zakłócenie. Za dwa dni, kto będzie pamiętał o tym, że, że, że Grzesiu nie żyje? Nikt. Jesteśmy tylko lokalnym zakłóceniem chwilowym lokalnym zakłóceniem. I to też jest tak, że to nadaje sens tym wszystkim pośpiechowi albo powolnieniu tej, tej, tej bieganiny, no bo właściwie no to pośpiech teraz, pośpiech to właśnie nie jest mi potrzebny. Ale też jest tak, że ta medytacja przynosi spokój taki, spokój do, do mnie, do, do głowy i, jak, i jakby ona mnie utwierdza, nie? Ona mnie utwierdza w tym, że, że idę dobrą drogą, taką, taką drogą spokoju, bez złości, w miarę możliwości, bez emocji, a już na pewno bez tych złych emocji, bez... Bez podejmowania decyzji w złych emocjach. Nie? To, to też jest ważne, żeby tego nie robić. I to właściwie byłoby takie podsumowanie no, tego, tego wszystkiego, co się działo, co, przez, co, przez co przeszedłem, tych dwunastu tych kroków. Nie? Tam później w tym dwunastym kroku jest mowa o przebudzeniu duchowym. Nie? I tutaj, choć się zacząłem zastanawiać nad tym moim przebudzeniem duchowym, to okazało się, że że są jakby dwa takie przebudzenie duchowe, przynajmniej tak było w moim przypadku. Tak? Jednym przebudzeniem to było samo to, że poszedłem na terapię, przestałem pić, trochę się dowiedziałem o chorobie, nabrałem chęci do, do życia, do zmian, w ogóle słońce mi się zaczęło podobać, ptaki zaczęły śpiewać, a nie się drzeć nad ranem. To, to wszystko mi się zaczęło podobać i właściwie napompowało na, na mnie to taką energią, taką po prostu... Siłą, nie? chciałem się z tym, kimś, z, chciałem się kimś z tym podzielić. Jest tą moją wiedzą o, o chorobie alkoholu, o tym, że to jest choroba, że to nie jest nieszczęście, że to nie, no jest choroba, tak? da się to wyleczyć. I taki na, na świeżo, napompowany tą wiedzą, wybrałem się na spotkanie ludzi, z którymi piłem. Nie? Wybrałem się no, z myślą, że ja im tu poopowiadam, jak to fajnie jest na terapii, jak się da żyć bez alkoholu. No po prostu zrobię taki wysiłek, nie? Oczywiście nic z tego nie wyszło, no bo, bo wyjść nie mogło, ale no, na szczęście nie zapiłem na tym spotkaniu, ja też oni na, na szczęście mnie nie, nie namawiali, ale już wróciłem z tego spotkania na terapię, no i pochwaliłem się terapeucie, jak to wykonałem taką jakby, misję, nie? coś takiego, już oczekiwałem pochwały, jak małe dziecko. A na to miły pan terapeuta w tak zwanych krótkich, ciepłych, żołnierskich słowach Objechał mi z góryn Stary kretyn, idiota. Dopiero zaczął trzeźwieć, wiedzieć. Jeszcze sam nie wytrzeźwiał, już poszedł na imprezę z alkoholem. No i tak nawrzucał mi tak mocno, nie? Za, za ten mój pomysł, nie? No, w sumie się z nim zgodziłem, No wiedziałem, że tej trzeźwości mam malutko, bo to było dopiero chyba z 6 tygodni, ale, ale no, no. Przykro było, nie? No i potem dopiero na mityngach AA dowiedziałem się, że to, co zrobiłem, to był klasyczny dwukrok, tak? czyli rozpoczęcie czeźwienia i od razu wyruszenie z misją do innych alkoholików, do niesienia posłania. Oczywiście to, to, to nie, nie o takie niesienie posłania i nie o takie przebudzenie chodzi w dwunastym kroku. Tak? W dwunastym kroku to jest mowa, że to jest to, co się dzieje przebudzenie, które, które następuje po przerobieniu, tych, w rezultacie tych kroków. tak? Trzeba... Te kroki poznać, wdrożyć, poczuć smak tego życia, takiego już dojrzałego właśnie i dopiero wtedy wyruszać z posłaniem. To Podsumowanie sobie jest tak, jak kiedyś usłyszałem na mityngu, że mam być lepszy dla ludzi. Nie lepszy od ludzi, tylko lepszy dla ludzi. Że to, to jest jakby takie podsumowanie całości tego programu. Stawać się coraz lepszym dla innych ludzi. Nie, nie czuć się lepszym od innych ludzi, tylko stawać się lepszym dla innych ludzi. I myślę, że to jest coś takiego, co się we mnie teraz dzieje, tak? Że, że te, te 12 kroków jakby obudziło we mnie chęć bycia takim człowiekiem, tak? Spokojnym, pogodnym i użytecznym dla innych ludzi. Użytecznym dla innych ludzi. No i to chyba, chyba tyle, jeśli chodzi o to przebudzenie duchowe. Nie? W tym. Jest, jest jeszcze coś takiego, taki króciutki tekst, jak go przeczytam w 12 na 12. I on mówi o przebudzeniu duchowym, mówi o mnie oczywiście też. Nie? I tam jest napisane tak. Człowiek przebudzony duchowo staje się zdolny robić, odczuwać i wierzyć w to, czego poprzednio nie potrafił robić sam w oparciu o swoje własne siły i środki. Otrzymał dar nowego stanu świadomości i istnienia osiągnął taki, taki stopień uczciwości, tolerancji, spokoju, spokoju umysłu, zdolności do poświęce i miłości, do jakiego wcześniej nie był zdolny. No i to jest coś takiego, co ja czuję, tak? Jestem w stanie zachowywać się inaczej niż zachowywałem się poprzednio. I, I bez tych wszystkich jakby sił, które dostałem z zewnątrz, bez, bez tego, tego impulsu, który płynie ze wspólnoty ciągle do mnie, prawda? Bez, tej, bez tego nie byłbym w stanie się tak zmienić, żeby przestawić się jakby na inny sposób, Patrzenie na świat, patrzenie na innych ludzi, działania wspólnie z innymi ludźmi. Także to, to jest coś takiego, co, co ja czuję, co mnie spotkało. Mogę, mogę o sobie powiedzieć, że przebudziłem się duchowo. Nie? Zmieniam się w dobrym kierunku. Tak, tak jak pisze tam w rozdziale piątym. Nie jestem święty, ale zmieniam się stopniowo i, i mam nadzieję, że to będzie trwało. Kolejna ta część 12 kroku mówi o niesieniu posłania innym alkoholikom. No i oczywiście tam kolejna część o stosowaniu tych zasad we wszystkich naszych poczytaniach. To właściwie to, ta trzecia i czwarta część jakby w, w czasie się przeplatają. Nie? No, można jednocześnie nieść posłanie innym alkoholikom i stosować wobec innych ludzi te swoje doświadczenia i, i, i swoje wobec siebie, te swoje doświadczenia wyniesione z dworców szoków. Więc to, to jak dzieje się jednakowo w czasie. I ja przez długi czas chodzenia na, na mitygi byłem przekonany, że w ogóle niesienie posłania innym alkoholikom no to jest właśnie takie wyjście jakby z akcją propagandową, tak, typu rozdawanie ulotek na ulicach, no coś takiego robienie od wielkiego dzwonu robienie, nie? dopiero po, no po długim czasie, tak, Bo praktycznie to dopiero do pierwszej inwentury grupy, jak odbyła się inwentura naszej grupy, no to wtedy usłyszałem tam o niesieniu posłania, jak grupa to robi, no i takie różne podsumowujące wypowiedzi. I to mi dopiero otworzyło oczy, że wszystko, co się dzieje w A, każda forma udziału w życiu Wspólnoty jest niesienie posłania. Tak? Czy obecność na meetingu, czy zabieranie głosu na meetingu, rozmowy telefoniczne z innymi alkoholikami, to są wszystko, to jest wszystko niesienie posłania. Służba na grupie. Oczywiście no, jakby chodzenie z posłaniem tam do szpitala czy do więzienia też jest niesienie posłania. To już jest taka ta forma no, bardziej zewnętrzna. Ja miałem takie szczęście, że przez dwa lata prawie jeździłem do więzień, do dwóch więzień z posłaniem. No i to było takie bardzo, bardzo pouczające. Bardzo sobie to ceniłem, bo to miało jakby dwa takie, dwie takie fajne rzeczy. Sama jazda, wiecie, z przyjaciółmi w samochodzie to jest taki meeting. Taki nieformalny mityng i tego, to, to jest coś takiego, że to ma swoją atmosferę, nie? Jedziemy tam do, do więzienia, rozmawiamy, wracamy z powrotem, rozmawiamy i jest to meeting, taki, jest, jest to coś, z czego się dowiadujesz czegoś nowego o tych ludziach, z którymi jestem, prawda? To jest, to jest bardzo piękna rzecz, znaczy, dla mnie to jest niesamowite takie spotkania. No i sam meeting w więzieniu, samo przejście przez to więzienie, za każdym razem ta wdzięczność do losu, że mi to zostało zaoszczędzone. A Naprawdę niewiele mi brakowało. No, takie jazdy, nie po ale takie skacowane jazdy to miałem za sobą i miałem parę za sobą takich ryzykownych kombinacji w pracy, z którymi w końcu zwolnili, ale, ale tak jakby to dłużej potrwało, to pewnie bym trafił gdzieś do sądu. Niesieniem posłania są też spotkania z ludźmi, którzy mają problem z alkoholem, nie? którzy się w jakiś sposób tam ze mną kontaktują, bo już było parę takich osób, no w sumie to jest tak, że coś, no ja już się nauczyłem, już się nie zrażam tym, że ja komuś coś powiem, przekażę, nagadam się, a on i tak potem wie lepiej i, i, i jakby nie, nie, nie, nie korzysta z tego, co usłyszał. To no, sponsor mi to w sumie powiedział. Nie twoja rola. Ty masz powiedzieć to, co potrafisz, najlepiej jak potrafisz przyłożyć się do tego, a czy to zadziała, czy nie zadziała, to nie twoja rola. Dla jednego zadziała, dla drugiego nie zadziała, nie możesz się tym przejmować, bo, bo się zadręczysz. Więc już teraz się tak nie przejmuję tym. Już, już wiem, że to, to nie jest tak, że ja ode mnie zależy, czy tam ktoś usłyszy, czy do niego dotrze, czy do niego nie dotrze. Ja jestem tylko narzędziem, ja nie decyduję o, o skuteczności takich, takich rozmów. No i też nauczyłem się, że nie jestem w stanie, jakby nawet mając jakby ze swojej inicjatywy, wyjść rozmawiać z alkoholikiem i do czegoś go przekonać. Tak? Tutaj mam na myśli jakby alkoholików w najbliższej rodzinie. Nie? nie jestem w stanie ich przekonać. Hmm. Co mogłem, powiedziałem, koniec. Teraz to już jest ich życie, ich, ich wybór. Jak mówi jeden z moich przyjaciół, każdy ma prawo do swojego nieszczęścia. Jeśli nie niech słyszy, nie dociera, nie chce, no to trudno. To już jest jego prawo do jego nieszczęścia. Nie, Ja go nie zmienię. I znowu ta modlitwa o pogodę ducha, tak? Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Abym godził się z tym, że nie zmienię drugiego człowieka, nie naleję mu oliwy do głowy, nie przekonam go. Nie ma, nie ma takiej możliwości. Albo sam do tego dojdzie. Masz szczęście, to, to zrozumie. Nie, to, to nie, no, trudno. I to jest taka właśnie, doniesienie posłania, to jest taka właśnie szkoła rozumienia tej modlitwy o pogodę ducha. Ja mam zrobić najlepiej, jak potrafię. I pogodzić się z tym, że na rezultaty nie mam wpływu. To nie zależy ode mnie. I właściwie to jest taka trudna nauka e, odróżniania tego, co mogę zmienić od tego, czego nie jestem w stanie zmienić. Ciągle mam takie w zapędy wychowawcy, nauczyciela, ojca, który tam weźmie za ucho i powie: tak masz robić, i tak będziesz robił. A to tak nie działa. Nie? Już teraz wiem, że to tak nie działa ale muszę się za każdą razem tym chwilę zastanowić, że przecież to tak nie działa, nie zmienię drugiego człowieka. On albo sam podejmie taką decyzję, albo i nie podejmie jego sprawa, ja naprawdę za niego nie przeżyję życia, nie zmienię. Także to no, chyba tyle o tym niesieniu posłania. Tak? Spikerka też jest niesienie posłania. No i ta część ostatnia, 12 kroku, stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Tak się zastanawiałem przygotowując się do tego, jak, jak te wszystkie moje poczynania, jak ten mój świat podzielić, żeby to jakoś ogarnąć. Nie? No i w pierwszej momencie pomyślałem sobie tak, no tak, no to najpierw o sobie, jak ja wobec siebie stosuję te zasady, potem o najbliższych, potem o przyjaciołach wspólnoty i w końcu o ludziach jakby innych, nie? No ale później pomyślałem, no kurczę, jak, no to wszyscy ci i moi najbliżsi i Ludzie ze wspólnoty i ci ludzie spoza wspólnoty, to wszyscy są w zasadzie tak samo ludźmi, tak samo powinni ich traktować, albo bardzo podobnie. No i zrobiło się z tego jak dwie, dwie grupy, ale potem znowu urodził się wyjątek, a to za chwilkę. Najpierw o Jak ja stosuję te zasady w moich początkach, wobec siebie. No cóż. Po pierwsze codziennie się budzę z myślą, że jestem alkoholikiem. Nie? Jestem alkoholikiem i dziś nie piję. Jestem alkoholikiem, dziś nie piję. To jest to jest podstawowa jakby taka dla mnie informacja dnia, tak jak to się... Przekaz dnia, tak? Drugie to takie proste rzeczy, które mam obowiązek zrobić obok siebie, tak? Umyć się, ogolić, posprzątać w domu, poskładać, zadbać, żeby było, żeby był porządek, tak? Chodzić na meetingi, to już jakby dalsza część. Mieć sponsora, mieć służbę, przestrzegać programu halty. Dbać o zdrowie, Oto to też jest by dbanie o siebie, prawda? Leki, lekarstwa, dentysta, badania okresowe. Nie? No i oczywiście w jakiś tam uporządkować zadanie na dany dzień. I, no i zacząć je wykonywać, tak? I cały czas mieć w głowie to, że mogę się zająć tylko tym, co mogę zmienić. Rzeczy, których nie mogę zmienić, po prostu ignorować. I to jest fajna rzecz, jak już zaczynam to mieć opanowane, to na, na zmiany, tych rzeczy, które mogę zmienić, jest sporo jakby sił i, i czasu, bo ja się nie zajmuję rzeczami, których nie mogę zmienić. Nie tracę na to sił, nie denerwuję się nimi, ja je po prostu ignoruję. Oczywiście czasem się nie da ich ignorować, bo to jest jakieś tam, no to powiedzmy, jakieś nieszczęście, ktoś zachoruje czy coś, w sensie jakaś emocja przychodzi, ale to i tak nie zajmujemy jego czasu, No bo co ja mogę zrobić komuś, kto zachorował, jest w szpitalu? Nic. Mogę o nim pomyśleć, tak? mogę ewentualnie mu coś podać, ale nic więcej. Dbać o pogodę ducha. Tutaj się staram cały czas to mieć na uwadze, że, że, że być, nie tracić pogody ducha w każdej sytuacji. Tak? Sprawiać sobie drobne przyjemności. To właściwie niedawno wpadłem na to, że przecież że to robię i że to też jest jeden z elementów programu, tak? Nie, nie tylko jakby taka czysta kalkulacja, tak? Raz na jakiś czas drobna przyjemność. Nic złego w tym nie ma. No cóż, pamiętać o tym, co staram się pamiętać o tym, co jest źródłem kłopotów. Co, skąd mogą przyjść kłopoty, nie? I tu są takie te powiedzenia aoskie, które są bardzo, bardzo celne, krótkie, celne, finanse i romanse. Oczekiwania, urazy i lęki, i lęki. to te oczekiwania, urazy i lęki przećwiczyłem na własnej skórze. Po prostu miałem taki klasyczny przykład tego, jak to wszystko zjada zdrowie, zjada spokój ducha, pogodę ducha, a nic z tego się nie spełnia. Dosłownie nic z tego się nie spełnia. Miałem taki przypadek, że miałem, rozgadałem się. mi minut, rozgadałem się. Dobra, nie będę się rozgadał. Czyli pamiętam się w kłopotów, tak, o tym, że nie traktować siebie śmiertelnie poważnie. To jest, to jest kolejna rzecz, tak? I tutaj jeszcze moje relacje z innymi ludźmi. I jak się nad tym zacząłem zastanawiać, to się okazało, że jest jeden człowiek, który jest wyjątkowy w tych moich relacjach z innymi ludźmi. I że, że nie da się jakby tego, tego punktu pomilczać. W moim przypadku, ja mówię o, o sobie, tak, na moim doświadczeniu. W moim doświadczeniem, to jest tym człowiekiem, jest moja żona tych relacji, tego, tego przejścia, co się podziało między nami od momentu, kiedy zacząłem trzeźwieć do, do tego momentu, tego się nie da powiedzieć tak, że ja stosuję wobec niej te same zasady, co wobec innych ludzi, tak? Bo, bo to ona zasługuje na więcej, nie? To jest jedyna osoba, która jest przeze mną przez całe moje dorosłe życie, nie? Czterdzieści parę lat. Praktycznie przez pierwsze 10 lat tworzyliśmy taki wzorowe małżeństwo, nie? Szczęśliwy dom, zapał, miłość, tolerancja, no po prostu tak powinno być, nie? a potem powoli każde z nas ruszyło w zmiany. Zaczęły się zmiany, jakby zmieniać nasze myślenie, zaczęło się do, przemodelowywanie tej drugiej strony. Nie? Ja próbowałem z mojej żony zrobić coś na, na, na wzór mojej mamy, jeśli chodzi o rolę w rodzinie. Ona próbowała ze mnie zrobić coś na wzór swojego ojca. Oczywiście to się nam nie udawało. W związku z tym znowu niesnaski, napięcia, powoli kłótnie. To narastało, do tego moja choroba się dokładała, więc te wszystkie kłótnie narastały. To było, mieć albo ty zawsze, albo ty nigdy i takie te normalne historie, jakie się dzieją. No i tak, tak już się stało, że pod, pod koniec praktycznie, no mniej więcej, ja wiem, gdzieś jak po 30 latach małżeństwa, to już właściwie, to był taki dom, do którego nie chciało mi się wracać, nie? Zawsze tam już były tylko sprzeczki, tam się nic dobrego nie działo, albo bardzo mało dobrych rzeczy. Się działo. Jak ja sobie to teraz uświadamiam, ile, ile wysiłku ułożyłem w to, żeby próbować zmienić moją żonę, tak? a teraz wiem, że nie jestem w stanie zmienić drugiego człowieka, teraz mam świadomość tego, jak bardzo zmarnowany to był wysiłek, ja z niego nic nie wyszło, nic dobrego, wyszło dużo złego, ale nic dobrego, no to tak sobie nieraz mówię, że można by zalecić spory kawał Sahary, jakby ten, ten wysiłek po prostu wykorzystać konstruktywnie. Nie? no wiadomo, narastała moja choroba, narastała jej złości, narastała agresja, to się wszystko działo. Coraz więcej kłótni, coraz więcej uzależnienia, coraz więcej współuzależnienia z mojej strony, ze strony mojej żony, więc to no tak działało, nie? Potem jak już, no jakby ustalił się taki model pod koniec naszego, mojego picia, pod tylko wspólnego mieszkania, że rano żona mi wypominała, co robiłem wieczorem, ja wtedy wpadałem w poczucie winy, no to byłem skłonny do jakiejś współpracy, więc tam przez parę godzin była możliwa współpraca, potem już Szukałem okazji do picia, wieczorem awantura i tak w kółko, Jak przestałem pić, no to oczywiście te stare metody rozmawiania ze mną przestały działać, nie? W związku z tym żona już nie mogła wpędzać mnie w poczucie winy, no bo, bo nie piłem, więc wiedziałem co było wczoraj, a inaczej nie umiała, nie? Więc próbowała coś tam z to poczucie winy mnie wpędzać, no to wtedy ja się ściekałem, Złości, agresja, złośliwości i tak naprawdę przez ten pierwszy okres mojego czeźwienia byłem gorszy niż, niż wtedy, kiedy piłem, no bo to teraz to widzę sama, moja żona to od razu mówiła, że jestem gorszy, nie? no i w sumie było tak, że po, po dwóch latach mojego czeźwienia, przynajmniej nie wcześniej, bo się po roku już mojego czeźwienia żona powiedziała, że tak dalej być nie może, tak się nie da, że może no, się wyprowadzić, no i zaproponowała mi, że ona mi stworzy warunki, żebym się miał gdzie wyprowadzić, czy ja się wyprowadzę i po namyśle się, się zgodziłem. No ja właściwie też chciałem mieć taki spokojniejszy kąt dla siebie, spokojny. Taki, Także po dwóch latach trzeźwości wyprowadziłem się, żona kupiła mieszkanie, to jest jej mieszkanie, w nim mieszkam i... No i mieszkałem sam, nie? Mieszkałem sam i to była pierwszą rzeczą, jaka ja się wtedy zadziała, to było to, że był spokój. Tak? Miałem dom, w którym jest spokój, do którego chcę się wracać. Drugi, druga rzecz to jest taka, że ona miała spokój, nie? Miałem Mieszkałem sam, miałem spokojny dom, wracałem bez strachu do niego i tak powoli, powoli się uspokajałem, nasze relacje się uspokajały. Było w nich coraz mniej emocji. W sumie był taki moment później, kiedy tam była najpierw separacja majątkowa, potem dzieliliśmy majątek, potem tam regulowaliśmy tam wzajemne zobowiązania, rozliczaliśmy się to wszystko i to wszystko się odbyło bez żadnej kłótni, bez ani jednej kłótni. Okazało się, że odkryliśmy, że jak rozmawiamy na zadany temat, i na nic innego, tylko na ten jeden, jeden zadany temat, to się po prostu nie kłócimy. Osiągamy porozumienie. Jak nie wyskakuje któryś z nas z tematem, albo ty zawsze, a pamiętasz jak 10 lat temu, albo ty nigdy, albo ty taki jesteś. Nie? Jak, jak nie wskakują takie, takie wstawki, to my rozmawiamy spokojnie. I, i rzeczywiście, no jak odkąd mieszkam sam, to znaczy, no nie, nie z żoną, to, to nie pokłóciliśmy się, tak? 8 lat minęło. Nie pokłóciliśmy się. I to jest, to jest niesamowita rzecz. Nie? Także teraz już jest tak, że no, teraz to już jestem w stanie cały dzień spędzić z żoną i się nie pokłócić, nie? a kiedyś to było niemożliwe. Natomiast jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi, to praktycznie jest tak, że w sumie z całym światem kontaktuje się podobnie. Tak? Pamiętam, że nie zmienię drugiego człowieka, pamiętam, że mam być dla niego użyteczny, dla niego lepszy, a nie od niego czuć się lepszy. Akceptuję ludzi takimi, jaki są, jak są, ja ich nie zmieniam, nie zmienię, wszystko jedno, sąsiada, brata, wujka, nie zmienię, nie zmienię, nie, nie, już, już nie mówię, a musisz tak, a powinieneś tak robić. Czasem jestem w stanie powiedzieć, co ja robiłem w podobnej sytuacji, ale nie jestem w stanie zmieniać ludzi. Natomiast okazało się, że też bardzo wielu ludziom wystarczy, jako forma pomocy, to, że się ich wysłucha. To dla mnie też jest odkrycie. Jak wysłucham ciotki, która mieszka samotnie i jest chora, to jej to przynosi ulgę. A mnie kosztuje tam pół godziny czasu w tygodniu. Także to chyba tyle, jeśli chodzi o relacje z ludźmi. Nie zmieniać ludzi, akceptować ich takich, jakie są. Staram się to robić i, I jakoś mi to wychodzi. To chyba wszystko się, chyba nawet rozgadałem, a poszło mi lepiej niż myślałem. Dziękuję. Kończyłem.